Cześć audycja Kadr Ciwoko dzisiaj odcinek 47 naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński U mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Minęły dwa tygodnie. Tak. Byliśmy w kinie. Byliśmy w kinie. Czytaliśmy komiksy. Czytaliśmy komiksy. Tam Jest fajnie. Czyli po staremu u nas wszystko. Natomiast przejdźmy najpierw do newsików Miusiki. Ponieważ pojawiło się parę terminów, które interesują nas obu. Przynajmniej tak sądzę, czy mm -hmm. niech żyje komiks 2 Cię interesuje. Interesuje, jednak nie będę w stanie się na nim pojawić. to. Znaczy, oj ty, oj ty. Niech żyje komiks 2, druga odsłona bardzo fajnie przyjętej imprezy komiksowej, który, na której pierwszej odsłonie niestety nie miałem okazji być, ze względu na różne wypadki. I mam nadzieję, że w tym roku te same wypadki, tudzież inne wypadki się nie zdarzą i 25 listopada uda mi się zajechać do Warszawy. Chociaż Moje dojeżdżanie do Warszawy to jest zawsze jakiś problem, z tego co zauważyłem przez ostatnich parę lat, więc chucham na zimne. W każdym razie 25 listopada Państwowe Muzeum Etnograficzne na ulicy Kredytowej 1, druga odsłona Niegrzyje Komiks. Pierwsza odsłona była chwalona bardzo, oby druga była y, równie udana, albo może i nawet lepsza. No i przede wszystkim, żeby udało mi się tam dojechać. No bez ciebie no trudno, poradzę, no, poradzę. Ja. sobie jakoś <słuch> samemu ale będzie smutno. Natomiast będzie też jeszcze jedna impreza, ale to już przyszły rok. Tak. I co to będzie? Będzie to Szlamfest 2 Zemsta Szlamu, który odbędzie się 9 i 10 marca w gdańskim klubie B90, a bilety będziecie mogli już kupić od poniedziałku 7 listopada. Czyli już za dwa dni, gdyż... Gdyż nagrywamy w sobotę, ale usłyszycie to jutro, więc... Jutro, czyli w niedzielę, czyli 5 listopada. I pamiętajcie o tym, że jest 5 listopada. Remember. Aha, czyli 7 będzie wtorek. Wtorek, wtorek. Niemniej... się e, tu... nie znam na kalendarzu, tak jak myślałem, no, że no, się znam. No już, już dzisiaj drugi raz mi to udowadniasz, ale okej. Okay. Kalendarz nie jest trudny do opanowania, liczę, że no, dasz radę. Jak dla kogo? 28 lat i dalej problemy widzę. No ale masz jeszcze tyle czasu przed sobą. Jakieś dwa miesiące mm -hmm. w każdym razie y, Szlamfest 2 zemsta szlamu y, co tam będzie już zostało zapowiedziane. Przede wszystkim po pojawił się plakat który możecie zobaczyć na stronie wydarzenia. Zresztą wydarzenie było udostępnione przez, nasz, przez nas na Facebooku. tak Byłeś tam bardzo radosny. Tak byłem bardzo radosny i mm, wiadomo że będą hmm. komiksy wiadomo że będą gry koncerty i wrestling. Czyli wszystko czego potrzeba. Złote, kurczaki. I tak, złote, to... złote kurczaki wliczają się w komiksy dla mnie. Tak, tak, ale to jest warte jeszcze wyszczególnienia moim zdaniem. Właściwie masz rację. Będą złote kurczaki jako integralna część szlamfestu, co też bardzo cieszy, bo to najważniejsze nagrody. No więc by jeszcze warto wspomnieć o zbiórce Polish Pornographics, o której powinniśmy wspomnieć dwa tygodnie temu, ale z jakiegoś powodu nam to umknęło, nie wiem czy po prostu to była za świeża sprawa, czy po prostu skleroza. W każdym razie dużo się działo przez te dwa tygodnie z zbiórką na Polish Pornographics. Otóż najpierw ona się oczywiście zaczęła i bardzo szybko zaczęła zbierać środki. Tam była bardzo bardzo bardzo duży odzew. Niestety po dwóch tygodniach ktoś w końcu zauważył, że zbierane, zbierane są środki na komiks pornograficzny i zbiórka została zamknięta w momencie gdy już osiągnęła 104%. Natomiast samo Polish Pornographics to jest w założeniu. Jest to antologia komiksu pornograficznego i tutaj jestem dość mocno przekonany że skoro w nazwie jest porno to to będzie komiks pornograficzny a nie erotyczny czyli coś znacznie bardziej odważnego niż dotychczas opublikowało wydawnictwo Planeta Komiksów. Miały to być, będą to komiksy nieme więc dzięki temu czytelnicy z całego świata będą mogli po prostu sięgnąć i nie natrafić na jakąś barierę językową. Rysunki bardzo wielu znakomitych artystów, między innymi Robert Adler, między innymi Anna Helena Szymborska, wszystko wygląda to bardzo fajnie, pomimo tego, że ta zbiórka została zablokowana, to komiks i tak się ukaże z tego, co zostało opublikowane na fanpage'u Polish Pornographics, będzie to raczej w grudniu, czyli już blisko. No i czekamy na kolejne e, informacje na ten temat ponieważ wydaje się być to bardzo ciekawy projekt na pewno czegoś takiego chyba jeszcze nie było przynajmniej nie kojarzę w, w takim powiedzmy szerokim obiegu. Mm -hmm. Więc trzymamy kciuki zwłaszcza że jest to takie oczko w głowie e, włodarzy planety komiksów. Tutaj nie wiem czy widziałeś tą zbiórkę widziałeś. tą zbiórkę, widziałem, prawda? Widziałem. Był tam taki filmik pr promujący całość z udziałem e, pani Marii. Trochę żałuję, że tam się Karol nigdzie nie pojawił, ale może to by nie było aż tak bardzo zachęcające do kupienia tegoż komiksu. Chociaż nie wiem. W każdym razie czekamy na premierę. Jesteśmy bardzo ciekawi tego jak to będzie wyglądało. No, udostępnione grafiki na pewno wyglądają zachęcająco. Mhm. Natomiast jeśli już jesteśmy przy planecie komiksów to też wydawnictwo zapowiedziało dwa komiksy na najbliższe tygodnie. I tak 23 listopada ukaże się trzeci tom amuletu. No, Przerwa pomiędzy pierwszym a drugim tomem była dość duża, natomiast pomiędzy drugim i trzecim, to z tego co liczę, to będą raptem trzy miesiące, więc jest nadzieja, że seria jednak, <coughs> jednak dobrze się przyjęła i będzie teraz szybciej wydawana, a, a fajna jest, więc, więc jak najbardziej polecam się zainteresować. Natomiast 4 grudnia, tuż przed Mikołajkami, szósty już tom chłopaków, z taką bardzo fajną okładką z dużą spostyką więc jest spoko. <śmiech> <śmiech> bardzo szybko idzie wydawanie <śmiech> chłopaków. <śmiech> tak tak to już y, szósty tom i to leci od poprzedniej Łodzi. prawda? Od mhm. zeszłorocznej Łodzi tak. więc w trochę ponad rok sześć tomów bardzo fajne tempo, no ale wyda wydawnictwo samo e, mówiło, że po prostu chcą wydawać kolejne tomy tak szybko, żeby czytelnik nie zdążył zapomnieć co było w poprzednich. Co prawda w Hero Spasm to bym chciał zapomnieć, akurat że czytałem, ale, ale kolejne tomy są znowu spoko, więc szósty tom będzie 4 grudnia i e, jak najbardziej oboma tymi tytułami jestem zainteresowany. E, cieszy mnie to, że wydawnictwo Planeta Komiksów już chyba... E, osadziło się, że tak to taktujmy na rynku na tyle, że idzie w te, te dłuższe serie już tak bez, bez większych obaw, bo pamiętasz te początkowe ich tytuły to były serie, które wcale nie musiały być seriami typu Shadow, typu opowieści wojenne. Swoją drogą to jest bardzo fajny pomysł, że zaczęli od tytułów, które wcale nie muszą być seriami. W razie gdyby się nie przyjęły nikt tam szczególnie mocno nie będzie płakał, że, się, że zostały przerwane, no ale chyba już wydawnictwo jest w takim mi miejscu że bez problemu może publikować coś dłuższego no i to robią i robią to bardzo szybko. Więc, więc jak najbardziej fajna rzecz. Mhm. Jeszcze jedno wydawnictwo opublikowało swoje zapowiedzi przez które zemdlałem praktycznie A, no tak. czyli Studio Lane. Studio Lane zapowiedziało między innymi kontynuację swoich komiksów jak Absalom, Stickleback, pojawią się nowe ABC Warriors, pojawią się dwa nowe selejne w tym Brutania Chronicles o której kiedyś mówiłem jest Świetnym komiksem, z tego też się bardzo cieszę. Oprócz tego pojawi się Monster, Mega City Undercover, Judge Anderson, Sinister Dexter, e, Nowy Dread jak już mówiłem i Lawless. Lawless, który bardzo polecał e, Palp Punk na swoim profilu. Mhm. Odeślemy was do postu tam, no bo od kogo jak kogo tam można się najwięcej dowiedzieć o 2000 AD. I to są plany na rok 2018. 11 dwa, tytułów, prawda? 2, 4, 6, 8. 11 tytułów. Ambitnie. Ambitnie, super. Ambitnie. Ciekawe, czy się uda, czy mamy kciuki na pewno, żeby się Jeszcze coś ma, bo tam w komentarzach wydawnictwo Lane pisało, że um, Android jest, jest szansa, że przeskoczy na przyszły rok. Więc byłoby 12 komiksów. No, w planach 12 komiksów. Potwierdzonych. Bo, tak, Zapowiedź. Ba bardzo ambitny plan, no chyba jeszcze... Tak, tak ostrego tempa Studio Lane by nie miało jeszcze w, dotychczas, ale no cóż, no. Ale też najwyższa pora, nie... prawda, troszkę przyspieszyć, aby to się wszystko udało. Nie no, no, jeśli się rozkręca, to, to tylko się cieszyć. Mhm. Tylko skąd wziąć pieniądze? No. Najgorsze w tych zapowiedziach jest to, i ja absolutnie ubolewam na tym, że chcę praktycznie wszystko. No, może oprócz kontynuacji serii, których pierwsze tomy nie zbierałem, chociaż. Z tego co mi wiadomo, to są z reguły takie serie, że można wejść w każdej kolejny To i jakoś to tam mocno Taka, nie, nie boli. Tak, ale mystical są tanie, więc dawaj. Mm -hmm, okej, okay, dobra, fajnie. No ale tak, trzymamy kciuki za Studio Lane. Mm -hmm. Natomiast? Natomiast w telewizji. W telewizji. W telewizji pojawił się żubr pompik. Ojej, w telewizji. W telewizji na TVP ABC. Czyli w telewizji, okej. Okay. <śmiech> I jest fajne. No i super. Czy możesz powiedzieć coś więcej? Ile już odcinków widziałeś na przykład? Widziałem trzy odcinki i bardzo mi się podobało. Znaczy wiadomo dla kogo animacja, pozdrawiam Wojtka, jest skierowana. Dziesięciominutowe odcinki, ale bardzo, bardzo fajne i cieszę się, że takie animacje cały czas powstają. Są fundowane przez, jak to się nazywa, przez PIS? Polski Instytut Sztuki Filmowej, dopóki jeszcze istnieje. E, także no, po, poza, poza zdrościć, bo to jest bardzo dobra mm, bajka e, e, e. Dla, dla dzieci i każdemu myślę, że e, można ją polecić. Może też zwiększy jakoś popularność e, komiksów, bo żubr, pompik, nie umarły las, cały cykl o ryjówce, świetne rzeczy, z którymi warto się zapoznać. Także jeśli macie dzieciaki to śmiało możecie na TVP ABC oglądać z nimi. To zdaje się lepiej codziennie. Tak Tak. 17:10. O tuż, ile nie pomyliłem już po teleekspresie. Tak albo w trakcie nie wiem ja nie mam. Ale lepiej ja nie mam oglądać telewizora. żubra pompika od teleekspresu. Decydowa więc. Zdecydowanie no, no i fajnie tutaj y, pierwszy sezon bo to, to tak przyuważyłem że ty te odcinki zostały nazwane pierwszym sezonem, więc tak. oby, oby były kolejne. No ja jeszcze nie widziałem żadnego epizodu, ale postaram się sobie to naprawić. Chociaż mam, mam jakiś problem z sięganiem po, że, po telewizję. prawda? W Nagram Ci na wideo. Ojej, na VHS, o, to ja bardzo bardzo chcę. Natomiast kolejna sprawa, to jest sprawa, która będzie jutro. Tak, jutro. jutro. Więc jeśli ktoś jest z Katowic, to na co może się wybrać? Może się wybrać na spotkanie z twórcami antologii komiksu Śląski Wyspiański, która odbędzie się w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach. I to będzie scena w galerii o 17. Wejściówki kosztują symboliczną złotówkę. Kurde. Wydatki, wydatki. Czekaj, pożyczę od kogoś. No. Równie dobrze możesz od kogoś na ulicy pożyczyć. Tał mi pan złotówkę na spotkanie z twórcami komiksu. Nikt mi w to nie uwierzy, ale okej. Okay, no. Przynajmniej byś nie kłamał. Mm -hmm. um, antologia komiksów Śląski Wyspiański e, powstała z okazji 110 urodzin teatru w Katowicach. I będzie, można to oczywiście zakupić tą antologię w, w kasach teatru. Ona kosztuje, jeśli tylko się nie mylę, 29 złotych. A autorzy, którzy będą obecni na spotkaniu to Jacek Zygmunt, Kazimierz Bugiel, Julian Brudzewski, Gosia Kulik, Marek Turek, Krzysztof Kałuszka, Grzegorz Mitas, Anna Wieszczyk i Piotr Perłowski. No wie, wie, A przepraszam. Wie, wie. Tak, oczywiście wymieniłem twórców, którzy tworzyli antologię. Aha. Natomiast z tego co pamiętam, Marek Turek pisał, że nie jest pewien swojej obecności. Także proszę mnie tutaj nie cytować, że to są osoby, które pojawią się na spotkaniu, a całe spotkanie poprowadzi Marceli Szpak. Okej, okay, czyli no jest fajnie. Ja tutaj e, bardzo jeszcze raz przepraszam za to, że zapomniałem o, o tym spotkaniu. Ja byłem święcie przekonany, że to jest w kolejną sobotę. Cieszę się, że mi przypomniałeś. No jest co, no to będę musiał wystąpić tą złotówkę gdzieś tam na dworcu i, i się pojawię jak najbardziej. No ale też, jak mm, zdarzało nam się mówić, że mm, w naszym regionie dzieje się zdecydowanie mniej jeśli chodzi o komiksy mm -hmm. w porównaniu do innych miast. Można odnieść wrażenie że po prostu nie o wszystkim wiemy też czasami. Tak to, to też ale jeśli już coś jest to też wstyd się tam nie udać a mm -hmm. to na pewno będzie bardzo ciekawe spotkanie. Więc tylko poza zdrościć jeszcze raz 6 listopada. Tak jest, jeszcze i okolice. Jeszcze raz 6 listopada, godzina 17. scena w Galerii Teatru Wyspiańskiego w Katowicach. Zapraszamy, mm -hmm. musimy... zapraszamy. Zapraszamy <laughs> Was serdecznie. Sami tam się na pewno stawimy. Tak, mu musimy jeszcze dowiedzieć się, gdzie dokładnie jest scena w Galerii. Jest, jest wejście takie, Tak, tak, schodkami w dół. Tak? Nie wiem, pytam. Bo by, była tam kiedyś taka scena z schodkami w dół, ale to było dawno. To było dawno i nieprawda. W każdym razie znajdziemy będziemy będziemy i tak. myślę że nawet w kolejnym epizodzie wspomnimy jeszcze o tym spotkaniu. I o jakichś pierdołach pewnie też wspomnimy w przyszłym odcinku. Tak samo jak o pierdołach będziemy rozmawiać teraz. Pierdoły pierdoły. No tak no można by powiedzieć że dla niektórych to nie są pierdoły. Ale tak Tor. Ale, ale to są ale ale został obejrzany. Mm. Aż kopnąłeś w mikrofon z wrażenia. Nie kopnąłem w mikrofon tylko w statyw. Wypraszam sobie. Do, do, dobrze więc. Yy, no. Jak ci się podobał ten film. Zaśmiałem się parę okay. razy okay. i był OK. Był fajny. Nie żałuję że poszedłem do kina. Fajnie w IMAX się dudniło Zeppelin. Przecinek ale. <śleszy> nie, nie jestem rasistą ale no Był kolejnym takim filmem. Tylko tym razem obdartym, już z udawania, że nie jest komedią. Hmm. No, ja, ja powiem tak, że mm, ja, moje takie wrażenia na świeżo po wyjściu z kina to były takie, no w sumie spoko. Takie, tak jak mniej więcej i ty, że no, po, pośmiałem się, było kolorowo, wybuchy fajnie, żarciki, takie tam sprawy. Nie, nie te... było udawania czegoś, czym nie jest. To jest największa zaleta te, tego filmu według mnie. No ale m, oczywiście nie w takim samym stopniu, jak Nieszczęsny Batman wie Superman, ale z każdym kolejnym dniem, tak troszeczkę gorzej myślę o tym filmie, to wciąż jest fajne, rozrywkowe kino, ale na przykład jadąc tutaj, wypisując sobie w, w kajeciku plusy i minusy, byłem święcie przekonany jeszcze parę dni temu, że wymienię dużo plusów, mało minusów, tym razem mam tak pół na pół, Mhm. Um, oczywiście jak tak sobie patrzę na te minusy, to to są, to są pierdoły w większości. No ale musiałem się do czegoś doczepić. No nie byłby sobą. Nie byłbym sobą. Ale zacznijmy od plusów. Zacznijmy od plusów, ponieważ y, tych plusów jest tutaj dużo w tym filmie. Y, moim zdaniem, y, pomimo tego, że tak jak wspomniałem, wypisałem sobie tyle samo plusów co minusów, to jednak te plusy przykrywają minusy, dlatego uważam, że ten film jest całkiem naprawdę fajny. I chyba sobie jeszcze do niego wrócę. Natomiast y, dla ciebie największym plusem było. Jak, humor. Czy, jak wspomniałeś? A, humor. Czyli... Znaczy, humor, który jest równoznaczny z tym, że to jest komedia, <śmiech> a nie udawanie, że ludzie w śmiesznych strojach ratują świat i że to jest poważne. Mhm. A nie przeszkadzało ci troszeczkę to, jak bardzo ten film stoi okrakiem do. Y reszty uniwersum, że tak to ujmę i mam przez to na myśli to, że właśnie tak mocno odbiegając w stronę komedii, już takiej czystej komedii, mm -hmm. że że jest najbliżej Guardians'ów i ant -mana? No właśnie to jest nawet troszeczkę dalej bym powiedział, że Waititi. Tajka, mm -hmm. tak, że poszedł nawet, nawet troszeczkę dalej, bo w drugich strażnikach były momenty tej powagi, kiedy czuło się powagę sytuacji, że faktycznie ratują świat. W Spider-Manie były momenty poważne, w Ant-Manie nawet były momenty takie całkiem, całkiem poważne. No a tutaj w tym filmie od początku do końca każda scena, w której można było pomyśleć, że ok, chyba teraz przyszedł ten moment, żeby było troszeczkę poważniej. Zostało zaraz wiesz, przykrywane jakimś żartem. Oczywiście będziemy spoilerować tutaj nie wspomnieliśmy o tym że będziemy spoilerować jak to zwykle przy omawianiu mm -hmm. filmów tudzież seriali. Właśnie w pewnym momencie doszło już do tego że ta scena jedna z końcowych w Asgardzie gdzie Bruce Banner wyskakuje z tego pojazdu. I można było się spodziewać, że będzie o tam, nie wiem, leciał zmiana w halka i poważny moment i zacznie się napieprzać z gigantycznym, prawda, wilkiem. wilkiem. No on po prostu plasnął, ten... co było zabawną sceną jak było, najbardziej, było, Pla, plasnął o ten most, ale no, by, wiesz, po prostu dla mnie w pewnym momencie już m, czułem to, że to jest tylko i wyłącznie komedia i jest tak właśnie trochę... W Trochę okrakiem stoi do całego uniwersum łącznie z poprzednimi dwoma to torami. Najbardziej chyba stoi. Nie, nie, że, tylko żeby nie było nie uważam to za jakiś mega minus bo ja lubię różnorodność tylko tak troszeczkę bardziej spójną różnorodność jakkolwiek by to zabrzmiało. Oczywiście że rozumiem o co ci chodzi to, bo dwójka była była elfiopatetyczna eee, no. i dobrze że nie była taka właśnie trójka. Mhm. Uważam, że ta komedia faktycznie wszystko zmienia, zresztą tak jak YTD opowiadał w wywiadach, większość dialogów w filmie jest improwizowana i on bardzo chciał zrobić z tego komedię, ponieważ uważa, że Chris'a Hemsworth'a nikt nie docenia jako aktora komediowego, a jest mega zabawny. No Okej, no to ale on gra w tym filmie Tora. Ale nie... ma krótkie włosy, więc koniec. No okej, koniec. Okej, okej. Ja bo... Znaczy Wydaje mi się, że tu jest y, z pierwszej części Tora y, wzięcie takiego buńczucznego, pewnego siebie buca z Asgardu mm -hmm. i eksploatowanie tej części jego osobowości. Nie wielkiego obrońcy Asgardu, który bije młotkiem po głowach ludzi, tylko takiego trochę buca awanturnika. Tak, tylko właśnie... No, to jest tak. A jak sobie rzucił piłką w ryj strasznie mi to bawiło. Tak, To było spoko. No. Niemniej nie, nie jeśli właśnie tak no, bo o ile faktycznie sama kreacja Tora w tym filmie była fajna to właśnie w porównaniu do poprzednich występów Tora w kinowym uniwersum Marvela no, to jest zupełnie inna postać. No, I, całkowicie. No Jest tak zmieniona tak troszeczkę wiesz bez większego powodu. Mm, I to też może być takie troszeczkę dziwne w momencie, gdy wiesz, oglądamy sobie Tora, krótkie włosy, rzuca sobie piłką, wryj rzuca żartami na lewo i prawo na człowieku. U umarci ojciec trzy sceny temu. I on nawet przez moment nie jest smutny z tego powodu. Hmm, no okay. tak, tak trochę no, to, to mi się troszeczkę gryzło ale to tak jak mówię to nie jest jakiś minus który mi rzutował kompletnie zmienił całkowicie ocenę filmu bo cały czas Był bawię... trochę wkurzony na Lokiego i chciał go uderzyć. No tyle. No ale później przyszła ich siostra. I... Mm -hmm. O i to jest właśnie e, a propos właśnie przyjścia e, siostry Hela. Pierwsza żeńska złoczyńczyni. Nie ma takiego słowa. Pierwsza żeńska. Zła. Zła w kinowym uniwersum Marvela. Po ilu? 15 filmach udało się w końcu zrobić. Że, żeńskiego villana. I to jeszcze poczekałem, aż zrobię ciekawego villana. No to, właśnie, to... i tutaj jest problem, bo z jednej strony zakochałem się całkowicie w Kate Blanchett ponownie, no ale z drugiej strony. Zauważyłeś, jak dużo postaci z władcy pierścieni dobrych w Marvelu gra tych złych? Mhm. O, w ogóle oglądanie Kate Blanchett i Karla Urbana. W we wspólnych scenach było cudowne, bo we Władcy Pierścieni też parę razy się pojawili razem na ekranie i nie wiem czy widziałeś taki, taki mem, że początek imprezy, koniec imprezy, zdjęcie z Władcy Pierścieni, zdjęcie z Stora, cudowne to było. Kto tam jeszcze był? Hugo Weaving grał Redskala i mhm. Stary Legolasa grał tego, jak się nazywa ten typ z takim młotkiem i nietor. No ten. Rona no skarżyciel, mhm. właśnie. Tak jest. No ale wracając do wracając Heli, do heli, wracając tak? do heli no całkowicie się zakochałem w designie tejże postaci, no ale no, kole, kolejna złoczyńczyni, która, kolejny złoczyńca, dobra no nie, już nie, nie, nie, nie będę tutaj się gimnastykował, kolejny złoczyńca, który przychodzi, ma plan, dostaje w wpierdziel, przegrywa, koniec. Ale doszła hmm. bardzo daleko ze swoim planem. Tak, doszła bardzo daleko, no tylko, że wciąż nie była tak ciekawa jak mogłaby być. Design zarąbistie, no po prostu te, te, dziwne rzecz, te dziwne rzeczy, ten hełmoryk, no po prostu to, to cudownie wygląda. w ogóle efekty specjalne w tym filmie mi się bardzo I miała podobały. miała więcej noży niż Shredder u Michaela Bay'a w Żółwiach Ninja. Nie wiem, nie oglądałem, oszczędziłem to sobie. On miał nawet płaszcz z noży, a jego noże miały noże. Naprawdę stary, nigdy nie widziałem więcej noży. Wybuchały? Michael um... Bay? Dobra, wracając do, Wrac wracając do heli design tej postaci. Bardzo mi się podobał. Nie do końca mi się podobało to e, właśnie co robiła w tym filmie. Była taka... Ale młotek zniszczyła. Tak, była, była przekozaczona. Scena w ogóle zniszczenia młotka też, też mnie zawiodła. Ogólnie e, to, jest, to jest rzecz, którą sobie wypisałem jako minus. E, mianowicie zbyt szybkie tempo pierwszej połowy filmu. Mhm. Mianowicie, i tutaj lecą spoilery już totalnie. E, mamy taki ciąg scen, prawda, że Thor pokonuje tego tam ognistego lawowego stwora, przychodzi na Asgard, odkrywa, że Loki się podszywa pod Odyna, demaskuje Lokiego, znajdują Odyna, Odyn umiera, przychodzi Hela, niszczy młotek i Thor ląduje na tej tam planecie Skar, Sakar, jakkolwiek ona się tam nazywa, nie pamiętam, to jest 15 minut filmu. No dobra, może dwa... Aha, jeszcze po drodze był Doktor Strange. E, całkiem, swoją drogą całkiem fajna scena, to, to akurat mi się podoba, bardzo podobała ta scena. No i wiesz, to po prostu leci taki. 15, se... 15 minut, no dobra, jakieś 20 minut filmu i. Jeszcze zdążyłeś się tu spory. Tak i spraw. A mierzyłeś z zegarkiem w ręku, to naprawdę było 20 minut? No to było jak 20-25 minut. Nie, nie, nie było z zegarkiem w ręku. Wiem, ale... że ten film trwał dwie godziny. Wiem, że ten film trwał dwie godziny jak najbardziej. Nie mierzyłem tego z zegarkiem w ręku, ale. Chodzi mi o to że wiesz, wychodząc z kina i myśląc o tym filmie w dniach kolejnych po prostu cały czas miałem wrażenie że ta, ta, ta sekwencja od początku filmu do momentu w którym Thor ląduje na skarze no, no. mm -hmm. za szybko. Strasznie szybko właśnie najbardziej mi, mnie to tak ukuło w momencie gdy e, Odin umiera po czym pojawiają się z Wrota wychodzi Hela. Tor rzuca młotem, mod młot, młot zniszczony. Koniec. Żadnego takiego wiesz, to, to bardzo, kon... bardzo szybko. W, wiesz, to Dam... mi się z tym młotem podobało, bo wszyscy. O, motora, o, motora, o, rany, wieżny podniósł motora, o, ranę, mm. ranę. Mm -hmm. Przyszła jakaś dupa ubrana na czarno-zielono, złapała go, zniszczyła i wiesz, o, koniec mi tutora. Mm -hmm. No tak, i to by było naprawdę spoko, gdyby to nie trwało 15 sekund. A mi się to właśnie przez to bardziej podobało, mhm. że wiesz, że szybko się rozprawiono z tym całym Jolnirem i tak dalej. Swoją drogą ostatnia scena jak myślałem, że Odyn zmieni się w małego jogurta i powie, że tak naprawdę szmoc była w tobie i nie potrzebujesz pierścienia szmocy, żeby używać szmocy. Thor mhm. wstaje rzeczywiście, dupnę ją piorunem. Przypomnij sobie czego jesteś Bogiem. O kurde, ty faktycznie nie pomyślałem o tym przez ostatnie dwie godziny. Ale te, no, cały czas uważam, że właśnie ta, ta pierwsza ćwiartka, jedna trzecia filmu, tak to mniej więcej, że troszeczkę za szybko, że mogło to, być, mogło to być lepsze, ale z drugiej strony jak już jesteśmy przy skaże sakarze, jakkolwiek ta planeta się nazywa, no ja to muszę sprawdzić. planecie. No na tej planecie, na której siedziała większość filmu, No ta cała retro, taka kiczowata stylistyka, która w tym momencie się zaczęła w tym filmie. O jak Jeff Goldblum grał na czymkolwiek. Tak, to było, to było cudowne. W ogóle cała scenografia tego filmu mi się podobała, prawie cała scenografia tego filmu mi się podobała. A co podoba. Ci się w scenografii nie podobało? Znaczy w scenografii to, to jest ra, raczej mały zarzut pod kątem efektów specjalnych. No to już nie jest scenografia. Tak, tak, tak, to nie jest kompletnie scenografia. Po prostu jeden moment, no właśnie, moment śmierci Odyna, to tam strasznie było widać, że stoją w jakimś studiu, prawda, na zielonym ekranie, no ale to był tylko jeden taki moment. No ale tak jak mówisz to, to nie jest scenografia. Scenografia w filmie była, była naprawdę spoko. W ogóle ten, ten, ten kicz wylewający się z ekranu, no, no, no cudowne, to chyba było takie jeszcze bardziej podkręcone niż w Strażnika Galaktyki 2. Fajne było to, o, teraz mi się tak przypomniał, nie wypisałem sobie tego, ale teraz mi się przypomniał, że fajne były zmyłki, e, jeśli chodzi o trailery, tylko nie wiem, czy, ile, ile trailerów oglądałeś? Jeden. Jeden. Um, ale zauważyłeś, mam nadzieję, że parę scen w filmie wyglądało inaczej niż w trailerze. Tam pamiętam, że było coś ze zmianą lokalizacji zniszczenia Młoto. Mhm, tak. To... chyba w pierwszym zwiastu nie było w jakimś mieście czy coś. Tak. Pamiętam, że jakieś były kontrowersje, że uznali, że lepiej tego coś tam nie robić w mieście. Mi się na przykład podobało to, że w trailerze, gdy Thor i Hulk się napierdzielają, jest ta taka scena, jak lecą do siebie, to w trailerze nie ma tych piorunów, które są w filmie. Bo to byłby raczej dość mocny spoiler, prawda? Tak mi się mm -hmm. wydaje. Z jednej strony właśnie fa fajnie, że, ymm, znaczy fajnie pokazali tą scenę w trailerze sugerującą, że będzie Hulk, będzie, będą się na napierdzielać i w ogóle. No, ale nie pokazali tego chyba dość istotnego wątku i to jest, to jest fajne. Podobało mi się to, że tra trailer z jednej strony dość dużo pokazywał, jak to trailery Marvela ale tak no, to ogólnie trailery niestety obecnie. Tak, tak, niestety, ale z drugiej strony właśnie fajne było to, że pokazuje, ale tak naprawdę później zmyła i, i ja, to, ja to lubię. To, to już chyba było wspomniane tutaj w podcaście. Absolutnie uwielbiam trailer do e, przebudzenia mocy. ten taki Który sugeruje, tak, że, suger że film będzie Jedi? Tak, dokładnie i później to takie zdziwienie i oczywiście wielki zawód i ból dupy wielu fanów. Niemniej... E, Podoba mi się podoba mi się to, jak jest taka zmyłka w trailerach. Co do kolejnych plusów filmu nowa ekipa Halka, bardzo mi się spodoba. Zarówno no, nowy, nowa rola dla Heimdala, który mm -hmm. <grych> powiedz mi, że on nie wyglądałby cudownie jako Wiedźmin. Byłby wspaniałym Wiedźminem od, od dawna to tam wiesz, jestem wielkim fanem Elby jako Wiedźmina. Mm -hmm. Myślę, że wiele osób by tego mogło nie przeżyć. Niemniej, yy, Z no, szkoły Białego Człowieka. Dajadzisz. Dokładnie tak. W każdym razie nowa ekipa H Halka bardzo mi się podoba. Zarówno Valkyria, yy, zarówno to takie nowe spojrzenie na Halka, bo to jest, yy, to jest yy, inny Halk niż mieliśmy w poprzednich filmach. Yy. I pierwszy raz yy, kto inny mu podkłada głos. W sensie Mark Ruffalo sam pod niego podkłada. Na pewno? Wikipedia twierdzi co innego, Wikipedia się może mylić, ale nie wiem. A co Wikipedia twierdzi? Wikipedia twierdzi, już tutaj poczekaj chwilkę sobie sprawdzę. Mm, zaraz do tego zresztą wrócę. Yy, Niemniej... Yy. Ale przyznasz, że yy, szybko się rozprawili z Planet Hulk w ciągu jednego filmu, <grym> nawet nie o Hulku. <grym> no to myślę, że... Bo... Niektórzy chyba nie rozumieją, że to nie miało być planet Hulk, tylko po prostu delikatnie zaczerpnięto wątki z planet Hulk. Ponieważ... ja też taki komiks, gdzie Hulk był gladiatorem. O, dobra, wykorzystajmy to. No dokładnie i tak to wyglądało i nie rozumiem osób, które Luferingo użycza głosu Hulkowi. Więc... Cały czas? No tak pisze na Wikipedii. To jest... nie IMDB wprowadziło jest błąd. Napi... Przepraszam, jest napisane Bardzo na Wikipedii. Niemniej nie wiadomo, czy to nie Wikipedia wprowadza nie teraz w błąd. Także pomijamy, także pomijamy. Niemniej nowe spojrzenie na Halka mi się podobało. Postacie Walkiria Val bardzo spoko. Ta aktorka mi się bardzo podobała w tej roli. Postać zreszt zresztą nawet nieźle przedstawiona i, i wprowadzona. Kurczę, teraz właśnie mi umknęły te, te dwie osoby z, z, z Sakara, Skara z, z tejże planety. Chodzi o korga? Tak, o korga i, które... i mika. Też, chociaż oni mieli tak naprawdę ile trzy sceny w tym filmie, to, to bardzo fajnie, zabawnie oczywiście się, się pokazali. I bardzo fajny był głos Korga. Taki taki nowozelandzki nowo zel bardzo. No zresztą Taika Waititi jest nowozelandczykiem, chyba tak? jego ojciec był Maorysem. Aha, okay. Stąd też wspominał też w jakimś wywiadzie że Kork był wzorowany na polinezyjskich wojownikach mhm. no i sam zresztą podkładał pod niego głos. I tutaj sobie musiałem poradzić teraz znowu z Wikipedią Tessa Thompson zagrała w Walkirię. no jak tak sobie sprawdziłem jej dotychczasowy dorobek aktorski to nie widziałem wcześniej jej w żadnym filmie, no ale Oczywiście pomijając fakt, że bardzo ładna pani, to też sobie fajnie poradziła. Yy, ogólnie ta scena, gdy Walkirie w tym slow-motion walczą z Helą mi się mega podobała. Yy, ale to tylko ta, taki, taki... Ale to tylko ta scena mi się podobała, to tylko tak? Tylko taki, takie wtrącenie. Natomiast yy, Karl Urban jako skarcz, co o nim powiesz? No. On był najbardziej oklepanym motywem w tym filmie, jaki tylko mógł się pojawić, prawda? Dokładnie. Po prostu od momentu w którym się pojawił na ekranie już można było wiedzieć jak, jak się potoczą dalej jego losy. Znaczy, A śmiesznie wyglądał znaczy, z tymi karabinami. Ka Karl Urban zawsze spoko i mm. ja tego aktora bardzo lubię. <grybujcie dreada> Albo almost human. No y Karl Urban zawsze spoko. L lubię go w praktycznie każdej roli. Jestem do niego bezkrytyczny praktycznie tak, jak, tak samo jak do Marcina Dorocińskiego. Jak już sobie tak porównujemy. Yy, natomiast no, no niestety... on no, by chciał, żeby Marcin Dorociński zagrał z superbohaterów? Nie, nie, on powinien nie, nie grać w takich filmach przede wszystkim. <laughs> nie, bo off topic, no jak przeczytałem, że zagra w nowym Pitbullu, to kurczę trochę zwątpiłem, czy to Ale już... Kto inny reżyseruje Czy to już właśnie, czy to nie jest ten moment, w którym... Kurczę, oferty się kończą, biorę byle co, a później właśnie doczytałem, że to nie będzie film Patryka Wegi, więc pójdę na pilbuna do klina. Papryk Wege. Tak, ba bardzo polecamy fanpage, niestety ostatnio trochę przycich. Ale ile zdążył na naprodukować. Tak, ale ile zdążył naprodukować, tutaj nie będziemy podawać tytułu, bo nie przeklinamy yy, Prawda na fanpage'u, natomiast na, na łamach tak. podcastu, natomiast wracając do tora. Karl Urban, no tak jak wspomnieliśmy, prawda? Bardzo spoko, Bardzo spoko ta, ale ta jego postać, no niestety, mo mogłaby być dużo le lepiej rozpisana. Albo mm. mogłoby go nie być. Albo mogłoby go też nie być po prostu. Aczkolwiek faktycznie... Dajcie Karla Urban. O dobra. No, no dobra, w sumie damy. dobra. Jeszcze go nie mieliśmy w naszym uniwersum. Wcisnąć tam jakąś rolę. Okej. Okay. Bardzo często czytałem, że ten tor jest mocno autorski. I wydaje mi się, że faktycznie o ile nie jest filmem jakimś stuprocentowo autorskim, że e, Waititi mógł sobie robić co mu się żywnie podobało, to jednak trudno nie mieć wrażenia, że po prostu ktoś mu rzucił worek pieniędzy i zrób nam film o torze, na który da się patrzeć. I on to zrobił. I to mi się, to mi się bardzo podoba. E, jedyny Widziałeś taki... inne jego filmy? Jeden tylko widziałem. Czekaj sobie zaraz dokładnie sprawdzę jak on się nazywał. Więc co tam... robimy w ukryciu o wampirach? Tak. Okay. Dziękuję. E, fajny bo bardzo mi się podobał ten Tak, film. tak, jak najbardziej. No tutaj polegam na o, opiniach osób, które widziały więcej filmów VTT'ego niż, niż ja, czyli no nie trudno widzieć więcej jego filmów niż ja, skoro widziałem jeden oprócz tora. No i wierzę na słowo, że po prostu widać tą rękę tego sztwórcy w, ty, w tym filmie. Ja, tak jak mówię, ten tor dla mnie zdecydowanie najlepszym jest torem z, do, z dotychczasowych torów. No, ale, Bardzo to skomplikowane zdanie ta, zrobiłeś. Tak, ale... aczkolwiek chyba też przyznasz, że konkurencja była taka sobie, prawda? Te poprzednie znaczy dwa. Znaczy, mi się jedenka podobała. No, mi też się w sumie podobała, ale w, nawet trochę niżej ją oceniam od pierwszego kapitana Ameryki, który też jakiś super rewelacyjny nie był. Też mi się podobał. Mhm. Ale dwójkatora to był. No to no, był Elfi Dramat. To wie? był Elfi Dramat, tak. Z dwójki jedyne co się udało to ten mem z Lokim który krążył po internecie. Musisz być bardzo zdesperowany jeśli tu zaglądasz to było z dwójki prawda. A, okay. Parę parę memów z użyciem tej, tej sceny mi się, mi się podobało Na przykład, gdy zaglądasz na drugą stronę na wyszukiwarka Google je, jest ten Loki. Natomiast yy, o ile faktycznie czuć mocno, że ta, ta ręka autora tam jest mocna i ten Disney mu może aż tak bardzo tam palcem nie groził, co, co to ma robić, czego ma to nie robić. Natomiast, ale to o tym, o tym już w sumie wspomniałem, że ten film jest tak bardzo mocno okrakiem do poprzednich występów Tora. i to bardzo mocno widać na przykład na przykładzie Wojów Trzech którzy w tym filmie bardzo szybko zostali rozprawieni. No tutaj fani komiksów na pewno te cztery osoby które Ech, <śmiech> fani. bardzo się pewnie poczuły urażone że bardzo ważne osoby z mitologii tora komiksowej zostały tak szybko rozprute. No ale nie oszukujmy się co oni zrobią. Ja Jeden chwil... tam długo trzyma. No dwie sceny. No. A co się stało z Lady C? Tak, no, Ona gdzieś sobie poszła, z nie? drogą nie było jej w tym filmie, bo, bo w sumie nie. Nie wiem, może aktorka nie miała czasu. Nie chcieli robić recastingu. Po prostu jej nie było, prawda? Nawet chyba jej nie wspomnieli. Hm, no, nieważne. Dziwne. Niemniej Wojowie Trzej no, w drugim to, że też nie mieli jakiejś szczególnie fajnej roli i no to jest takie symboliczne przekazanie pałeczki, prawda? Moim zdaniem, że tą starą ekipę z tych filmów, która nie do końca się sprawdziła, tak by wycięli dość brutalnie no i pojawiła się ta nowa ekipa. Ciekawe, jak to się przełoży na Avengers kolejny. Na Infinity War. Ja się strasznie boję, że w tym filmie jest tak dużo, będzie tak dużo postaci, że wiesz, tam nie wiem, Valkyria gdzieś tam przejdzie na drugim planie, powie jeden żarcik i to będzie jej cały udział w całym... To będzie jak śmierć Firestorma. No to może, może tak być. No trochę się obawiam właśnie powiedz, o Avengers, mm, ale no bo film to, Ragnarok kończy się tym, że ta cała ekipa skupiona wokół Thora szuka nowego Asgardu. No i mamy... To znaczy, no, od nim kazał walić się w Norwegię i siedzieć tam nad wodą, więc no ale no jak widziałeś sceny po napisach, to nie dolecieli tam, a coś im zostawiło drogę. No i to jest taki bardzo wyraźny, wyraźne już nawiązanie do tego Infinity War. Druga scena po napisach, taka do śmiechu. Nic poza, nic poza tym. No tak, właśnie wracając do Infinity War, trochę, trochę się obawiam, że tam będzie aż za dużo postaci. Zwłaszcza, że teraz właśnie Thor Ragnarok wprowadził parę kolejnych, bo gdyby na przykład nie wycięli całego Asgardu w pięć, to nikt by się nie zastanawiał przy Infinity War, czy tam Heimdall gdzieś się pojawi, czy, czy no, któryś z wojów trzech, czy Lady Siv, bo sobie kto tam było, o nich pamiętał. No ale teraz tak na świeżo wprowadzili właśnie Valkyrie i, i Korga i Mika, no to tak wy, wypadałoby chociaż dać im jedną kwestię mówioną w tym kolejnym filmie, no tych postaci coraz mocniej i coraz więcej się tam gromadzi. Zresztą e, zdjęcia, tam jakieś przecieki z planu Infinity War tam sugerują, że będzie, będzie jakiś flashback, ewentualnie równoległa rzeczywistość, więc... O, o jak pójdziemy w równoległe rzeczywistość, to już jest po uniwersum. Z zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze tam nie, nie narzekajmy. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze nie narzekajmy. Poczekajmy na trailery, jakieś tam zapowiedzi. Ja no na... zobacz, Zobaczymy, co z tym Na pewno do tego będziemy wracać, ale już tak pod słowem podsumowania co do Tora. Fajny film. Fajno Koniec. Koniec ok. Ja, bo właśnie chciałem powiedzieć czy jak, jak byś go mm, usadowił w swojej ocenie powiedzmy filmów z uniwersum Marvela i włączając to w Spide Spidermana. Znaczy tego ostatniego Spidermana. Tak, tak, tak. tak. Na znaczy dalej moim ulubionym filmem z całego uniwersum Marvel z filmów kinowych które zrobił Marvel. bo Mhm. Znasz moje podejście do robienia uniwersów i tak dalej. Tak. Jak coś jest dobre, to jest dobre. E, dalej Zimowy Żołnierz jest na, na pierwszym miejscu, mhm. bo, bo mi się najbardziej po prostu podobał. E, natomiast no, to byłby dość, że, znaczy do, do, dość wysoko. Jest jednym z tych filmów, który chętnie obejrzałbym jeszcze raz. Tak samo jak Spider-Man Homecoming. Mhm. No ja właśnie tak bym powiedział, że umieściłbym to na takiej swojej liście powiedziałbym gdzieś tak w połowie stawki, ponieważ było kilka filmów e, z kinowego uniwersum Marvela, które mi się podobało bardziej, no ale też było wiele, wiele filmów, które mi się podobało mniej i e, Thor Ragnarok no zdecydowanie dla mnie najlepszy spośród kinowych Thorów mhm. mam nadzieję, że e, będzie kolejna część, bo tutaj zauważyłeś, nie? Iron Man 1, 2, 3 i nie wiadomo, czy będzie kolejny. Kapitan Ameryka 1, 2, 3. Nie wiadomo, czy będzie ja kolejny. Ja dalej nie wiem, czy mi się Iron Man 3 podobał. No to jest, to jest, wiesz, już parę lat minęło. No i dalej nie wiem. Ale tak. tak samo miałem z tym barkiem e, jabłko arbus chyba. Mhm. Nie wiem, ile razy to mi do tej pory. Nie wiem, czy to jest dobre. Okej, okay, rozumiem. Porozmawiamy o tym po, na po <laughs> nagraniu. Niemniej y, właśnie... Też tak właśnie teraz mi przyszło że ten tor Ragnarok jest bardzo fajnym wstępem pod ewentualne kolejne Tory ale no jeszcze żaden, żadna postać z kinowego uniwersum Marvela nie dostała więcej niż trzech solowych filmów. Jeśli, jeszcze. jeśli liczyć Ragnarok za film solowy bo to jest bardzo niesolowo, niesolowy film. Ale, no, ale ma w tytule tor, a tak, nie Avengers tak. albo Revengers jak próbował tam przegłosować tą nazwę mhm. dla ich drużyny. No wiesz, no, kapitan Ameryka Civil War też się nazywał kapitan Ameryka, Bie biegali tam wszyscy. W każdym razie jest to taki fajny wstęp pod ewentualne kolejne tory, które mogłyby być utrzymane w, róży, w równie kolorowej, kiczowatej, takiej głupkowato śmiesznej stylistyce, która jest fajna, bo to bardzo fajnie, fajnie wypaliło. No Tylko pytanie czy będą jakieś kolejne tory. Zobaczymy co będzie po Infinity War. No a właśnie też jeszcze mnie teraz tak naszą, że bo Infinity War będzie kolejnym filmem z uniwersum Marvela, czy mi się coś tam... Nie no jeszcze przegapiłeś jeszcze Black, Black Pantera? Pantera po drodze. Black Panther? racja Black Panther. ant też będzie jeszcze wcześniej? No, chyba nie. Okej. Okay. W każdym razie po takim filmie jak Strażnicy Galaktyki 2, który był już takim bardzo, bardzo mocno komediowy, ale jeszcze z, elementy, z elementami poważniejszymi, Thor Ragnarok, który był już bardzo komediowy i tam nie było praktycznie żadnego takiego poważniejszego momentu. Mhm. Czy zderzenie z Infinity War nie będzie takie wow. zrobili tyle komedii, a to Infinity War moim zdaniem musi być jakimś takim mhm. odrobinkę poważniejszym filmem i to może być takie, takie zderzenie do, dla niektórych osób, które się już przyzwyczaiły do tego znacznie bardziej niż dotychczas śmiechowego charakteru filmów. No ale wciąż uważam, że to Ragnarok bardzo fajnym filmem był. I o ile do kina się raczej nie będę wybierał drugi raz. Nie, do, do kina na pewno nie, ale chętnie sobie jakieś wydanie na Blu-rayu ogarnę, żeby zobaczyć też dodatki. Mhm. Bo tam wydaje mi się, że można dużo ciekawych rzeczy się będzie dowiedzieć. Będzie można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Okay. No i właśnie tym takim optymistycznym akcentem. E, temat Po film czarnej panterze będzie Infinity War. Mhm. Później jest Ant-Man i Wasp. Aha. Później jest kapitan Marvel. Okej. Okay. Rozumiem. No, Sądząc po trailerach, Black Panther nie będzie aż tak bardzo komediowy. No to zobaczymy. Zobaczymy, czy, czy mm, osoby, które obejrzały Tor Ragnarok po obejrzeniu Black Panthera, będą, będą uważały, w którym kierunku powinno to bardziej dalej pójść. No ale, no, ale tak, Tor Ragnarok. Jeśli nie oglądaliście, to powinniście to yy, nadrobić. Jak najbardziej polecamy. Fajny, taki kolorowy, śmieszny, zabawny film z fajnymi bohaterami. Bardzo kolorowy. Tak I aktorzy fajnie się odnaleźli w tych komediowych klimatach, to im trzeba przyznać. Mm -hmm. Skoro mówisz, że większość dialogu była improwizowana, to też im to bardzo fajnie poszło. Więc jak najbardziej bardzo dużo, bardzo dużo plusów. Polecamy. Mm -hmm. To jest film, który warto zobaczyć i nie mieć do niego jakiegoś wielkiego nastawienia, że zmieni wasze życie. Albo że będzie jakimś wybitnym filmem poruszającym ważne tematy, mm -hmm. powinniście iść na ten film, jeśli chcecie zobaczyć. Hmm, teledysk z fabularnymi wstawkami komediowymi? Ale taki dobry Teledysk. Tak, to znaczy, no tyle tam, tylko parę jest tych scen muzycznych, kiedy tłukam się poryja. Mm -hmm. Ale na przykład bardzo fajna scena, jak Valkyria już idzie i włączają się fajerwerki na statku, i najdzie się tłuca za nią. No, to, to mi przypomina scenariusze do Exkopa. No, no, do, dobre, no, fajne porównanie. No, tam było parę takich scen, które aż... aż znaczy je, jest biły. infantylny w swojej... Yy, zna znaczy jest tak infantylny, że zabawny w wielu momentach. Mm, tak. Przechodząc mm. do komiksu o to, że sobie tak. powiemy trochę o papierowych wydaniach Boga Piorunów. Mm -hmm. Piorunów. Tak, ja sobie postanowiłem sprawdzić, tak zanim przejdziesz do swojego tytułu, postanowiłem sobie tak na szybko sprawdzić, co właściwie z Torem się ukazało w Polsce. I tutaj chodzi mi o komiksy z Torem, Torem, a nie Torem, członkiem Avengers gdzieś na po drodze, dlatego wywaliłem stąd wszystkie Avengers Marvel Now, czy tam Avengers Ex Post Facto, które się ukazało lata temu. No i co, mamy... Tora Jasona Arona, o Tegmontu. Tak, o którym trochę powiem. O którym zaraz opowiesz, tak. No i oprócz tego pojawiło się bodajże pięć lub sześć tytułów w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela. O jednym opowiem ja. Mhm. No pozostałych nie czytałem, prawdę mówiąc, bo... Lokiego czytałeś. Tak, tak i no i właśnie jeszcze Loki. Od... Jeszcze był Thor wikingowie chyba z Tak, Lo Loki i Thor wikingowie od wydawnictwa Mucha i Lada Moment się pojawi, albo już się pojawił, a ja o tym nie wiem dokładnie, w momencie muszę to sprawdzić. Tak, Original scene Grzech Pierworodny, Thor i Loki, Dziesiąty Świat, to już się ukazało od wydawnictwa Egmont, też zresztą Jasona Arona. Jak no. cały Original Sin. Dokładnie tak. I właśnie o Jasonie Aronie teraz Andrzej chwilę opowie. Tak, więc Jason Aron, scenarzysta z papy. Żyje. Żyje. To bardzo ważne w świecie komiksowym mm -hmm. wydaje mi się. Um, jeśli chodzi o serię um, tora Jasona Arona, ona jest, zaczęła się w 2013 roku serią, którą możecie znać dzięki, w, w Polsce dzięki wydawnictwu e, Egmont. On to było w Polsce jako tor gromowładny, prawda? Mhm. E, cztery tomy, póki co? Nie pomyliłem? Tak, cztery tomy plus e, original scene. Plus original scene. E, I od tego też zacząłem przygodę z, z Torem Arona. Właściwie dzięki temu zeszytowi z jedynką, bo pamiętam, że wszyscy polecali, że rysunki super i tak dalej, i tak dalej. W Łodzi kupiłem ten zeszyt za jakieś wiesz, 4 zł, czy co, coś takiego mhm. i wracając do domu już miałem zamówiony pierwszy tom po angielsku. Strasznie się tym jarałem. Pierwsze dwa tomy, zna, pierwszy tom podobał mi się ekstremalnie, ten coś co będę dalej postulował, że rzeźnik bogów jest lepszą nazwą niż bogobójca. Mhm. Mm, bardzo mi się podobał. Drugi tom był ok, w Polsce chyba jako Boża Bomba był wydany, nie? Tak. Tom trzeci był. był no sł był. był słaby. no, to. no Był słaby. W czwartym tomie troszkę poszło do góry, ale wydaje mi się, że cała zabawa i rozkręcenie się Jasona Arona, którego bardzo doceniam, ponieważ tak samo jak Grant Morrison, e, potrafi powodować duży ból dupy u fanów komiksu, to, to jest coś, co bardzo doceniam u twórców mhm. zamienił tora w kobietę. No i ech, ech, ech. Mhm. I bardzo mi się podoba sportretowanie um, fanów komiksu i oni są zmanifestowani w tym komiksie jako Odyn. Jako wielki, stary białas, który nie potrafi się pogodzić z jakąkolwiek zmianą. To, to sobie bardzo doceniam. Natomiast same przygody Pff, Toriny, Pani Tor, e, bardzo, bardzo dobrze napisane. Zresztą o Darona chyba nigdy. Znaczy, no, nie wiem, dostałem coś słabego Dorona. Darona. Te późniejsze wolweriny bo już trochę o kant dupy. Tak, tak, i to właśnie klient teraz powie. Ale ogólnie jest dobrym scenarzystą. Tylko jak każdy, jak pisze za dużo, to jest. <grym> Nie najlepiej. i Później jeszcze była seria Unworthy Thor, po tym jak w original scene Thor traci swój młotek mm -hmm. i nie może go podnieść, staje się niegodnym Thorem. I numerowa seria Unworthy Thor, Oliver Koeppel rysował ją, bardzo bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajne takie przytłaczające rysunki. Ponieważ głównym towarzyszem Tora, pojawia się na przykład Beta Ray Bill, ale głównym towarzyszem Tora jest jego ego, które zaczyna dawać o sobie znać, że może jednak było zbyt rozbuchane i, i że może jednak popełnił parę błędów mm. e, w tym, co robił wcześniej. Fajnie to pokazuje właśnie takie zaszczucie i tą chęć poprawy samego siebie. To seria, na, na którą warto zwrócić uwagę, natomiast gdybyście mieli wybrać. Jedną rzecz zacznijcie sobie od e, bogobójcy. A jednak. Tak, dlatego że m, tam mi się chyba najbardziej e, podobał ten przekrój różnych lat Tora. Mm -hmm. Że był ten e, Tor, zanim jeszcze zasłużył na Mjolnir i chlał z Wikingami i tługł się ze słowiańskimi bogami, był, spół, był obecny Tor i był ten Tor z przyszłości, który jeszcze tam walczył z tym Typiarzem. Ale dla mnie Jason Aaron największy, największy popis zrobił uh, w Goddess of Thunder. Tak i tutaj warto wspomnieć, przypomnieć w zasadzie, że żeński Thor się pojawi w przyszłym roku od wydawnictwa Egmont. Zostało to zapowiedziane na festiwalu Wodzi. Co mhm. było raczej spodziewane, bo... Bo to jest po prostu kontynuacja tego, co jest. Tak, no skoro właśnie pierwsza seria się pojawiła, została wydana do końca, zapowiedziano original scene Thor i Rocky Tor i Loki, no to już i ogólnie całe original scene tam... Chyba z pięć czy sześć tych komiksów nie? łączących te mhm. wątki się tam pojawiło albo się mylę w każdym razie no, trudno było się nie spodziewać tego że e, żeński tor się pojawi także w Polsce no i w przyszłym roku będziemy mieli tą okazję e, przekonać się na własnej skórze jeśli jeszcze dotychczas nie znaliśmy tych tytułów warto się wstrzymać bo kupić go taniej to jest to jest największy plus i lepiej wydane będzie dokładnie no, od, no od, od, od, od, od, polskie, to, to. Wydania te, Myślałem, że z urwało, a tak naprawdę papier z okładki, no dobra. Wydania zbiorcze, tak oryginalne Marvela, no niestety. Ale miał też Thor zawsze, właściwie Jason Aaron i jego Thor miał zawsze duże szczęście do rysowników, bo U. czy Esad Ribic w God of Thunder, czy Ra Russell Duterman w Mighty Thor, też wspania wspaniali rysownicy. No, Ra Russell Dutherman to w ogóle jest dla mnie taki rysownik. Y Mogę mu powiedzieć, że go od odkryłem go trochę wcześniej niż wszyscy. Ponieważ on, okay. y on, y Co rysował w imidu? Nie, on w Boom Studios rysował, y rysował, rysował o, <śmiech> taką serię, która się nazywała Superwia, mhm. I to było o kolejne takie spojrzenie na y super hero, takie nietypowe, mianowicie polegało to na tym, że superbohaterowie sobie żyli na takim osiedlu i wiesz w miarę normalnie ale jako że to super bohaterowie to też mieli super problemy. Mhm. No i bardzo fajna seria ona tam się utrzymała. Zdaje się 12 numerów. Tak mi się wydaje i on to, on to rysował od początku do końca i ta, tam już bardzo fajnie się pokazywał więc przypuszczam że mm, przypuszczam że w torze. w torze też jak najbardziej do, dobrze sobie poradził. No ale tak, to jest taki, taki rysownik, który miał st st styl bardzo bardzo pod mój gust i mam, mam nadzieję, że w żeńskim torze też sobie bardzo fajnie poradził. skoro mówimy Wydaje mi się, że ci się spodoba scenariuszowo, też też jest bardzo fajnie. I po tym takim mm, znudzeniu mhm. Torem, którym można było przy trzecim tomie zaliczyć, to powrót Pani Tor jest naprawdę udany. No i, fajnie, I to... nie musicie znać Original Scene, jeśli, jeśli nie macie takiej. O, potrzeby. Zatem, zatem bardzo dobrze, że sobie odpuściłem. No. I wydaje mi się, że też największym plusem Tora, i to chyba trochę można nawiązać do <coughs> tego, co mówiliśmy, co może uratować Super Hero. Mhm. Jest to, że ten Tor nie jest tak naprawdę bardzo związany z tym, Ta seria nie jest tak bardzo związana z całym uniwersum. I e, ostatnie serie Marvela, które da się czytać i bardzo mi się podobały, czyli to był Thor, to był Vision i to był Silver Surfer mm -hmm. i Hawkeye. Mm -hmm. Żadna z tych serii nie jest jakoś wciągnięta w to uniwersum i w te rozgrywki pomiędzy różnymi frakcjami, niefrakcjami, frakcjami, srań w banie i tak dalej. Tutaj w Torze e, jest Thor. Przebijałem się jakieś postacie i tak dalej i tak dalej. Mm -hmm. Ale to cały czas jest komiks tylko i wyłącznie o torze. Nie musisz czytać Astonishing Tales of Mystery in Earth, 16,000, coś tam, że, żeby wiedzieć, o co chodzi w tym komiksie. Nasz, kupujesz komiks o torze, dostajesz komiks o torze. I to jest bardzo fajne. Dlatego Vision też mi się podobał. Vision w ogóle był cudowny. Silver Surfer dlatego mi się podobał i Hawkeye mi się podobał. I wydaje mi się, że może w końcu ktoś zauważy, że to jest kierunek, w którym warto iść. Okej, okay, no i fajnie że, fajnie, że się zgadzamy, jeśli chodzi o e, Tora Arona, aczkolwiek ja te, tą, te przygody żeńskiej wersji Tora sobie dopiero będę ogarniał w przyszłym roku. Natomiast ja chciałem powiedzieć o jednym z pięciu bądź sześciu, tutaj teraz nie jestem w stanie tak dokładnie to sprawdzić, tomów e, z przygodami Tora, które ukazały się w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela. No i tutaj bardzo, bardzo odległa przeszłość, ponieważ tom ósmy, tom ósmy, który ukazał się w marcu 2013 roku, kumasz, że to już się 5 lat ukazuje, tak ta kolekcja. Kurczę, to ukazał się praktycznie wtedy, kiedy Aron zaczął pisać Tora, bo on w styczniu zaczął go pisać. Jakoś tak. Niemniej w marcu 2013 roku ukazał się tom ósmy wielkiej kolekcji komiksów Marvela i był to Tor Odrodzenie. Pierwszy z Pierwszy z ranu Johna Michaela. Johna? Josefa Michaela Stracińskiego, yy, który wtedy jeszcze pisał dobrze, wtedy jeszcze pisał fajne rzeczy, wtedy jeszcze nie pisał yy, Supermana spacerującego po, yy, po Ameryce przez pięć numerów, po czym mu się znudziło i poszedł w cholerę. Yy. To jest chyba coś, co najbardziej o nim pamiętam. Pomimo tak. tego, że napisał świetnego Tora, bo Toro, o którym powiesz, to jest za zgardem na ziemi? Mhm, tak. Świetny był. Do... I to te też był mega zabawny, ale to do tego dojdziesz i świetny Brave and Bold, tak, a tak. pamiętam go z tego, że dał dupy przy Supermanie. No ja jeszcze na szczęście go pamiętam z tego, że dał, dał dupy później w imidzu, więc mam mu więcej do zarzucenia. Okay. No ale okej, okay. wracając do um, Thor Odrodzenie, no tak jak wspomniałem, to było bardzo dawno wy, wydane w Polsce przez e, Hachet w ramach Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela, no i oczywiście tom ten jest e, dostępny tylko z, drugiej, z drugiego obiegu. Bardzo często widzę te początkowe tomy Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela, osiągnąłem jakieś zawrotne dziwne ceny. Mm, no ale tak, warto, warto y, po ten tytuł sięgnąć, zresztą to jest jeden chyba z ośmiu tomów wielkiej kolekcji komiksów Marvela, które posiadam. Miałem ich trochę więcej, ale jak wyczułem prawda Januszostwo, że można to fajnie posprzedawać, to to posprzedawałem. No, co? Zarzuci się mi coś. <śmiech> w każdym razie Tor, Odrodzenie, historia opowiada o tym, że to, generalnie tutaj warto wspomnieć, że akcja jest osadzona tuż po Civil War. Tym pierwszym, i to tam jeden rozdział dość mocno nawiązuje do tego, do tego bo wydarzenia, bo przychodzi Iron Man i dostaje w pierdziel i To jest piękne. Sorry Bicie za Iron man zawsze. Tak, sorry, zawsze sorry, za, sorry za spoilery. Generalnie historia opowiada o tym, że Thor odradza się na Ziemi i postanawia odnaleźć innych wojowników Asgardu co koniec końców kończy się właśnie bardzo fajnym pomysłem, mianowicie Asgard pojawia się na. to była Oklahoma, prawda? Mhm. W Oklahomie i generalnie John Michael, John, Joseph. JMS. JMS, Straczyński. Bardzo fajnie odświeżył wtedy postać Tora. To był jego taki powrót po dłuższym jak na Marvela okresie nieobecności. Tam był właśnie Ragnarok komiksowy gdzie, gdzie Thor zginął. Później w ramach Civil Wara mieliśmy tylko tego Chlora czy jak on się tam nazywał. Tego, tego mechanicznego Tora, który mu tam odwaliło w pewnym momencie. Był Płynem moglibyśmy go nazwać Chlor. No, by Byłoby spoko. W każdym razie więc. Thor musiał sobie poradzić nie tylko z tym że cały świat widział go jako właśnie tą maszynę zabijającego drugoligowego herosa o którym nikt już nie pamięta albo pewnie już go wskrzesili w każdym razie fajnie odświeżył postać trochę już taką zakurzoną bo ten Ragnarok, on nie był przypadkowy, po prostu już było widać, że czytelnicy są dość mocno zmęczeni torem i nie było na niego jako szczególnie fajnego pomysłu, więc Marvel go postanowił, jak to ma zresztą w zwyczaju, ubić na jakiś moment, dopóki się nie pojawi ktoś z fajnym pomysłem na przywrócenie tej postaci. No i właśnie Straczyński miał ten pomysł i całkiem fajnie mu to wyszło. Ta historia jest tak, jak właśnie Andrzej wspomniał, jest zarówno fajnym, super bohaterskim komiksem ale jest też bardzo zabawna. Te postacie które się pojawiają w ramach tego pierwszego tomu. Bardzo mm. fajne jest w ogóle ten kosmiczne imigranctwo tak, tak i moją ulubioną sceną jest chyba jak e, dostają skrzynkę pocztową. Jak przyjeżdża ten pan pick upem, wbija mm -hmm. skrzynkę i pisze na niej pędzlem Asgard patrzy na to gigantyczne miasto unoszące się na ziemią. No jeden. <gry> tak. Właśnie to jest też właśnie takie fa fajne w tym tytule, że to nie jest kolejna rzecz, która właśnie się nawiązuje do całości uniwersum i tam jest tylko to odniesienie do Civil War, o którym wspomniałem, ale generalnie właśnie to jest taka historia o... Tam nawet nie ma jakiegoś złoczyńcy bardzo wyrazistego, z którym oni się tłuką przez cały tą tylko to jest taka historia o odnalezieniu się na nowo na ziemi, w nowych realiach i właśnie to jest tam mnóstwo takich przeuroczych i zabawnych scen jak na przykład tor gdzieś tam odnajduje któregoś ze swoich kompanów, który, który jest po prostu na przykład bezdomnym w mieście i też właśnie przy okazji poruszane są takie problemy społeczne bardziej, że to jest taki komiks odrobinkę bardziej zaangażowany, a nie tylko właśnie polegający się na, na tuczeniu młotkiem wszystkiego co się rusza. Jest oczywiście trochę akcji, ale jest to taka akcja wyważona nazwijmy to umownie dość spokojna no i jako całość fajnie się to sprawdza mm -hmm. no i minusem jest to, że to się ukazało w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela czyli mamy tylko pierwszy tom z całego ranu. a po powiedz mi tylko e, czy y, później pamiętam, no, że wtedy trochę się tym interesowałem czy później nie zostało to wszystko zepsute przez o, jak się nazywał ten wielki pan? Siege? On był chyba za tak, tym. Nie? Znaczy, no, no, Siege, no, to była generalnie cała historia, polegała o ataku, o ataku na Asgard, prawda, przez siły Normana Osborna, ale z tego co pamiętam, to Siege to już był moment, w którym bardzo mocno odchodziłem od Marvela, bo już mnie ten ciągły. No, ja, miałeś powody. Bo już mnie ten ciąg po prostu eventów, crossoverów bardzo męczył, ale no, z tego co pamiętam, to chyba jeszcze Asgard w Oklahomie przetrwał jak, prze, prze, przez jakiś czas. No oczywiście tutaj też wa warto wspomnieć o tym, że um, Straczyński pisał Tora już po tym swoim um, dość nieszczęsnym One More Day, e, o którym już nie, niejednokrotnie było wspominane tutaj. no Po prostu musiał dopisać swoją, e, znaczy dopisać, zrealizować swoją umowę z Marvelem do końca i, i przechodził do DC. No ale fajne jest to, że właśnie pomimo tych zatargów, które tam były, no to jednak przy tym torze się fajnie jeszcze spisywał. To był moment, w którym Marvel wpadł, pierwszy raz wpadał na pomysł sumowania numeracji, więc ten tor, on tam się najpierw ukazywał jako volume trzeci i była numeracja, później gdzieś tam był chyba sześćsetny czy siedemsetny numer gdzieś tam po drodze. No więc... To teraz Ale dziewięćsetny wyszedł jakoś tam, bo wrócili znowu do numeracji. Tak, tak. Nie, nie mają nowych pomysłów, to wracają do starych pomysłów czekamy na civil war 3 w każdym razie to co było dobrym pomysłem w marvelu mhm. to było dodawanie koma 1 jeśli to był zeszyt od którego można było wskoczyć mhm. tak to to, to, to... Był naprawdę naprawdę fajny pomysł tak tak, to był, to był fajny pomysł faktycznie, no ale nie, nie o praktykach wydawniczych Marvela tutaj teraz, teraz mowa. Wyjątkowo. Tak, ale jeszcze o, co do odrodzenia, warto też wspomnieć rysunki właśnie Oliver Koipel, czyli ten sam, który po x latach wrócił do e, rysowania Tora w ramach Anuorty Thor. Tak, mhm. no i ja, ja tego rysownika uwielbiam od momentu rodu M który ukazał się w Polsce również od Muchy, komiks od w, w, w ramach Wielkiej Kolekcji komiksów Marvela, ja tego rysownika bardzo, bardzo lubię, więc tym bardziej mnie to... cieszy. Niedostępny jest z Muchy, prawda? No podejrzewam, że z Wielkiej Kolekcji też już jest niedostępny, bo Root M gdzieś tam się pokazywa, ukazał dość szybko. Tak, 35 piąty tom, no, obecnie leci chyba 130, więc to już jesteśmy... <grym> tak, 130 kumarz kumasz? Więc już jesteśmy do, dość daleko. No, ale jeśli będziecie mieli okazję gdzieś tam sięgnąć po tor odrodzenie za nieprzesadzoną kwotę, to jest to jeden Czyli po angielsku, to jest to z pewnością komiks, po który warto sięgnąć. Chyba był zresztą omnibus, nie? Straczyńskiego. No pewnie był. Zdziwiłbym się, gdyby nie był. Natomiast. Y z tego co widzę, to w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela ukazało się jeszcze parę innych komiksów z torem, których nie znam, więc tutaj nie będę się wypowiadał. Wiem, że bardzo chwalony jest ran Waltera Simonsona mhm. nie znam. Więc się nie wypowiem, aczkolwiek z tego, co kojarzę, to właśnie w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela coś z tego ranu się ukazało. Wiem, że pojawia. Dziękuję, że to są takie wybiórcze rzeczy, nie? Jednak te, te mm. rany zazwyczaj nie zamykają się w jednym tomie. No niestety, ale to jest specyfika kolekcji, no stym, tak, tak stym, stym się oczywiście. nic nie zrobi. Na pewno w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela ukazał się Astonishing Thor, o jest to, to tom 53 i to wam mogę powiedzieć, że spokojnie unikajcie jak ognia ten, tegoż tytułu. W ramach superbohaterów Marvela ukazał się tom z Wojowie Trzej. Z tego co sprawdziłem, jeszcze solówka Tora się nie, nie została tam zapowiedziana, ale pe na pewno będzie, ponieważ no, specyfika tamtej kolekcji no, wręcz wymusza jakiś Tom Storem prędzej czy później. I co jeszcze, no, tak jak wspomnieliśmy z wydawnictwa Mucha e, Tor Wikingowie który raczej dzieli czytelników na tych, którzy to lubią, lubią tą historię i takich, którzy ra raczej nie polecają. Ja jestem w tym drugim gronie. No i Loki, o którym wspominaliśmy na podcaście parę, Loki był fajny. Tak, parę odcinków temu. Bardzo fajna rzecz i to, to możemy polecić. Natomiast no, jeśli macie jakiś komiks z Torem, który jesteście w stanie polecić z tym sumieniem, to jak najbardziej dawajcie znać w komentarzach. My też z chęcią się czegoś dowiemy. Natomiast Tor jest fajną postacią. Tak tak to jest fajną postacią tylko jest Ghost też, tru... Rider też jest fajną Jest postacią, też trudną w postacią. Właśnie jest też trudną postacią do pisania. Straczyński dał radę. Aron dał radę. I nawet dalej daje tak, i nawet da, da, dalej daje. <śmiech> <Z> zobaczymy <śmiech> zobaczymy czy coś nam poleci się bo być może po prostu jest, jest, są jakieś tytuły z o których nie wiemy a są fajne i godne polecenia. Dokładnie. Więc czekamy na wasze komentarze. Natomiast teraz przejdźmy do innych komiksików bo nie tylko torem człowiek żyje, prawda? No jak najbardziej. No to co? No opusz. No to jakaś manga. Opus. I to bardzo dobra manga. Bardzo fajna manga, tak. Ja mm, pier, pierwsze moje przemyślenie o opusie to jest takie, że wydawało mi się, że to będzie w twardej oprawie. To już Ci chyba dwa tygodnie temu mówiłem, prawda? Że wy... Chcesz coś powiedzieć, że nie jest, bo właśnie patrzę na znaczy, ten to że znaczy to, to jest utwardzona, miękka oprawa. To nie jest twardy. Pod... <guliki> są ważne. Ale no, to jest tylko taka... Moje taka... no pierwsze przemyślenie po zobaczeniu tego komiksu mm -hmm. to było, że chciałbym mieć plakat z okładki. Mm -hmm. No bardzo fajna jest okładka, owszem. No ale tak, opus, opus. na miękka okładka. No to nie jest twarda okładka, no. No jejku, szczegóły, szczegóły. Wydaje dźwięk? Wydaje dźwięk, koniec. Ale nie zabiłbyś Szczerze. mnie, gdybyś mnie tym uderzył. To <laughs> Dobrze, <laughs> sprawdzimy to po nagraniu. Opus, Opus z wydawnictwa Studio JG, jedna z premier Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Wodzi. Ja jeszcze trochę zanim się wyrobimy z tymi, premierami. A ja, ja dzisiaj jeszcze nie, już dzisiaj jeszcze już będziemy przechodzić do rzeczy, które się ukazywały później. Wreszcie po znaczy, będziemy przechodzić, tak, ale tak. Wiesz, jeszcze coś pewnie się trafi. Tak jest. No więc Opus, o czym jest Opus, Andrzeju? Opus jest historią mangaki, którego hmm, praca wciąga, bardzo dosłownie, ponieważ biorą go za łachy i wciągają do kadru. I jest, y, on tworzy serię mangi o takim superbohaterze i jego super złym przeciwniku, który jest maską i ma maskę. No... <gorszy> Gorzej, jakby nie miał maski i nazywał się maska, wtedy to byłoby bardzo podejrzane, nie to uważasz? By to byłoby dziwne, tak. No ale tak, generalnie historia opowiada o tym, że mangaka, który jednym z jego pomysłów na, na rozwój historii jest zabicie jedne, jednego, jednego z głównych z bohaterów. bohaterów. No i gdy ten główny bohater się dowiaduje o tym, to postanawia, że o nie, nie, nie, nie zabijesz mnie. Więc Yuma mu kadr z, z całą sceną i ucieka. No i sam mangaka jak już został wspomniany, zostaje wciągnięty do tegoż komiksu. No i co tu dużo mówić? Historia bardzo Interesująca, taka oryginalna. Nie miałem chyba do czynienia z czymś podobnym i mega wciągająca. Mhm. I tutaj muszę powiedzieć, że opus miałem na liście zakupów na Łodzi, ale był tam znaczek zapytania na zasadzie takie, że jak coś mi zostanie, to sobie wezmę. Mianowicie po... zrobiłem to dlatego, bo po opisie jeszcze nie byłem tak do końca przekonany, że, że jest to warte tych 75 zł okładkowych minus tam jakieś rabaciki festiwalowe. Bo generalnie Opus tutaj też na, na samym początku myślę, że warto o tym wspomnieć. To jest naprawdę wy, wypasione wydanie, jeśli chodzi o e, mangi. Więc przynajmniej na tyle, na ile się orientuję, bo jest to i bardzo duży format, bardzo nietypowy jak, jak na mangi. Jest to większe od sagi winlandzkiej z, z wydawnictwa Hanami. No jest to Twarda oprawa, no niech już będzie, że to jest twarda oprawa. Skrzydełka, jest to wydanie takie zbiorcze, tam chyba nawet padało słowo omnibus, prawda? Na Facebooku wydawnictwa Studio, Studio G. No i jest to pozycja mająca ponad 300 stron, więc kawał lektury. No i kawał bardzo wciągającej lektury. Jak najbardziej. Tej postacie mnie kupiły, urzekły totalnie, ponieważ pomimo tej abstrakcji nazwijmy to która została tam wprowadzona w tej fabule to bardzo fajne bardzo żywe postacie nie, mhm. nie jest to taka manga gdzie są te takie irytujące mnie wtręty, wkręty tam, wiesz, z gu, tak z głupimi minami jakimiś reakcjami bezsensownymi tylko naprawdę taka fajna realistyczna manga Mi się na, bardzo na, na, swój, na swój sposób oczywiście. mi się bardzo podoba ten filozoficzny problem poruszony w, w, w mandze mhm. o tym czy skoro ktoś nas stworzył, to czy powinien się nami przejmować i trochę taki właśnie kompleks Boga, który się pojawia u tego mangaki. Czy, czy on może swoimi zachciankami wpływać na czyjeś życie, które mimo że stworzone to wydaje się bardzo realne. Mhm. Zresztą sam dostaje pory wielokrotnie w tym, w tym stworzonym przez sam, samego siebie życiu. Trochę zaczarowany ołówek w paru momentach. I to przenikanie się, że jest wchodzenie w komiks, później wyjście z tego komiksu, później wyciąganie czegoś z komiksu do, do jego świata, mhm. po którym też tam pojawia się takie małe przesłanie, że ciekawe, czy on też jest przez kogoś stworzony. Mhm. Bardzo, bardzo fajny, abstrakcyjny komiks. Nie wiem, czy to można nazwać łamaniem czwartej ściany, bo w sumie nie ma zwrotu do nas, natomiast Wewnątrz Więc, jest, jest, jest, jest, taka, jest taka zabawa konwencją bardzo, bardzo mocna. Mi się z kolei najbardziej chyba podobały te momenty, w których, no, że tak to miemie komiks ulega zniszczeniu. Tutaj nie, nie będziemy może dokładnie mówić, co, co dokładnie się dzieje, ale no są takie sceny, w których po prostu widzimy przykładowo strony porozkładane gdzieś tam w jakiejś przestrzeni, czy pękające kadry, który ten efekt jest, jest bardzo fajnie narysowany. Ogólnie rysunkowo właśnie ta manga mnie, mnie zachwyciła, bo jest, jest bardzo nietypowo narysowana. Oczywiście no na pierwszy rzut oka widać, że jest to manga i wszystkie możliwe zarzuty z tym związane tutaj też się pojawiają. Zarzuty tam plusy, minusy jakkolwiek do tego podejdziecie no ale właśnie te takie elementy właśnie w drugim planie mi się bardzo mocno podobały łamanie kadru, teraz sobie otworzyłem właśnie na, na stronie gdzie jest takie pęknięcie kadru i, i to jest cały czas, cały czas bardzo, bardzo pomysłowe bardzo fajnie to wyszło graficznie, graficznie spoko, albo moment w którym narysował twórca mangi pewną postać i ona Zaczyna się, że tak tu odradzać, to też bardzo fajnie wyszło graficznie. Więc tutaj e, autor Satoshi Kon no, dał naprawdę fajny popis swoich umiejętności. I tutaj warto wspomnieć chyba o tym, że y, wydanie opusa y, było przez długi czas niekompletne. Dopóki nie udało się znaleźć jakichś tam zapisków, wstępnych szkiców. I tutaj część tego, tej mangi no właśnie jest, jest szkicem po prostu z przyprawy z dodanymi prawda notatkami tam dymkami z tekstem więc to nie jest tak że od początku do końca mamy do czynienia z bardzo fajnym graficznie tytułem ponieważ właśnie tam jest parę takich momentów które nie wyszły ze szkicu, ale dzięki temu historia jest kompletna i ta końcówka jest taka taka wow bym powiedział mi się końcówka też bardzo mocno podobała więc no nie tylko jedna z lepszych mang w tym roku, które czytałem, chyba nawet najlepsza manga, które, które w tym roku mi się udało przeczytać, ale też wydaje mi się, że jeden z lepszych komiksów w ogóle w tym roku, które mi się trafiły, trafiły mi do rąk. Więc jeśli macie chęć, to jak najbardziej też polecamy. Mhm. Tego no, jeszcze raz warto wspomnieć o tym, że to nie jest typowy tomik mangi, który możecie pójść do Mpiku kupić za tam 19 zł, czy, czy ile teraz mangi kosztują, w sumie nie łapie się na tym tak, tak, tak jeszcze dobrze. No jest to trochę większy wydatek, ale nie płacicie się za, za byle co, ponieważ wydanie jest naprawdę fajne, godnie wygląda na, na półce. I to jest też taka manga, która na długo zostaje w pamięci, nie jest tak. jak część mang i... Część amerykańskich i europejskich komiksów, które przeczytasz i w sumie nie wiesz, o czym były tak naprawdę. Tak, tak. pojutrze po już zapomnijesz Do, dokładnie. Tylko na długo zostaje w pamięci i, i myślisz o tym, co tam się działo. Mhm. Wie, więc jak najbardziej warto jest się z tym zapoznać, bo coś wynosi. Tak, tak. jeszcze raz tutaj wspomnę 74,90 cena okładkowa studio JG. Bardzo fajny, bardzo fajny kolejny tytuł od Studia G, który się coraz mocniej rozkręca. Mm -hmm. I oby tak dalej. Co dalej? Inne wydawnictwo też się rozkręca, ponieważ trzymam właśnie w rękach najnowsze dziecko wydawnictwa Mandioka, czyli czwarty tom Barasów. Zeszyt Barasów. A przy określeniu zdecydowanie zeszyt? Nie Zina. <śmiech> nie, nie, Zina. <śmiech> tak, nie Zina. Tylko na stoisku Zina bym była kupiona. Poprzednie w części były kupione. Mm -hmm. Więc yy, chyba, chyba, chyba nawet udostępniliśmy na Facebooku zapowiedzi wydawnictwa Mandioka, czy mi się wydaje? Były, były. były. W środku te, też są, że yy, Fawela w kadrze się yy, ukaże i Pec Martyna, yy, Martyna, Boże, Martina yy, Gimeneza. Yy, część czwarta Baras yy, utrzymuje dalej to tempo, w końcu się wyjaśnia sprawa z bronią, dlaczego zniknęła z, z ulic, kto za tym stoi i dlaczego za tym stoi. i Część czwarta jest takim mocnym nakręceniem dla mnie w oczekiwaniu na, na następną część, kiedy w końcu coś... Nie przeklinamy w podcaście, ale mm -hmm. domyślacie się, co chcę powiedzieć. Cały czas rysunki na tym samym poziomie wystarczająco czytelne i też w tych momentach, w którym mają być e, wystarczająco przerysowane. Wyjąt to znaczy, wyjątkowo mało wyjątkowo brutalności. E, fajna rzecz, tylko e, przy Barasach cieszę się, że pierwsze trzy tomy, trzy zeszyty e, ogarnąłem naraz i przeczytałem je sobie tak ciurkiem. Mhm. I e, część czwarta pozostawia mi taki niedosyt, że już bym chciał tą piątą część, żeby zobaczyć co się stanie. Fajna historia, fajne rozwinięcie tego co, co działo się w poprzednich e, częściach i do, pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać na piątą. Bardzo się zastanawiam, co tam knują niektóre postacie, które e, wracają e, w tym tomie. Zobaczymy. Bardzo, bardzo fajna część. I na końcu jest też informacja, że Przygotowaniu też będzie świeżo napisana w Argentynie część siódma. A, a. a która ma być ta z, z polskim scenariuszem? Szósta, piąta? Szósta, prawda? Szósta. Chyba? Mhm. Więc cóż, to już będzie chyba w przyszłym roku, z tego co się orientuję. Ale tak, no jak się pojawi ten piąty tom zeszyt mhm. Barasów, to ja sobie pożyczę z chęcią i, i sobie sprawdzę. Też też całość. Też. Ale zdecydowanie warto, warto wspierać, zwłaszcza, że to kosztuje 15 zł, czyli tyle, ile amerykański jeden zeszyt. Mhm. Format no, jest europejski. Bardzo jest, fajne jest, jest to wydanie na fajnym papierze, a nie na jakiejś strajtaśmie. Do, dokładnie. I wydawnictwo Mandioka możecie znaleźć bez problemu, zresztą i tak będzie zlinkowane w naszym opisie. Mhm. I tutaj też fajne jest to, że przynajmniej z tego co widzę, na tyle okładki są podane na tyle okładki magazyny zajmujące Patroni się... Patroni medialni. Tak, więc jest możliwe, że ten komiks się przebije dużo, dużo mocniej niż tylko gdzieś tam na, na naszym rynku komiksowym. No zwłaszcza, że Patroni medialni to jest piłka, nożna, to kibice i 12 zawodnik i Radio Brazylia. Także jest szansa, że trafi do osób, które są bardziej zainteresowane tematyką tego komiksu niż, niż stricte komiksem. A przez to, że wydawnictwo Mandioka będzie wydawało kolejne rzeczy no to jest szansa, że też w tym, te, też w tym klimacie. Dokładnie. A Ameryka Południowa jest ekstremalnie bogata ze swoim rynkiem komiksowym. Także mam nadzieję, że ci twórcy też zaczną się coraz bardziej przebijać w naszych publikacjach. I oby tak było. Mhm. I czekamy na piątą barasów. Tak jest. Natomiast yy, i to jest ty, tytuł, który niedawno się ukazał, prawda? Baras? Tak. Ten, bardzo ten, niedawno. Znaczy ten, ten czwarty to, mhm. to jest taka świeżynka naprawdę. Natomiast ja tutaj sięgnę po rzecz, która też jest całkiem świeża. Mianowicie Batman Detective Comics, tom pierwszy, powstanie Batmanów z DC Odrodzenie. Hmm, seria, po której i yy, tutaj chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Damiana z DC Maniaka seria, po której się spodziewałem cholernie dużo, ponieważ praktycznie cały DC maniak no może nie piał z zachwytów, ale mówił, że to jest jedna z najlepszych serii odrodzenia i ogólnie warto, warto. Ja trochę zmęczony Batmanem Snydera i po bardzo mocnym odbiciu się od Batmana w wykonaniu Toma Kinga Miałem już, no w sumie dalej mam, zaraz do tego dojdę, mam już serdecznie dość postaci Mrocznego Rycerza, no, ale sięgnąłem po Detective Comics z y, nadziejami, no i te nadzieje bardzo szybko zostały rozwiane. Yy. Wychodzi na to, że no to nie jest komiks dla mnie i to bardzo, bardzo nie jest komiks dla mnie, ale o czym opowiada y, powstanie Batmanów? Otóż y, pojawia się kolejna, y, w Gotham pojawia się kolejna, prawda, tajna organizacja o której nikt nigdy wcześniej nie wiedział i tam poluje na Batmana. Bardzo oraz... pojemne jest to go tam z tymi tajnymi organizacjami. Tak, o których nie, nie wiedział. Ja, ja podejrzewam że tam każdy każdy jest w jakiejś tajnej organizacji tylko czasem nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą. W każdym razie stając do walki z kolejnym nowym zagrożeniem Batman stwierdza że no, sam sobie nie da rady więc tutaj już jest o kurde, nie? I tworzy sobie taką ekipę, która jest całkiem malownicza i spodziewałem się dużo po, po tej ekipie. W, te, w jej skład wchodzi Red Robin, Team Drake, e, wchodzi Batwoman, którą bardzo lubiłem w czasach New 52 i tych troszeczkę poprzedzających New 52. Jest spoiler, jest... E, Cassandra Cain, która teraz ma pseudonim Orphan, a wcześniej była tam którąś z Batgirl, ale to pewnie musieli wymazać w takim razie. No i taki, taki dodatek dość ciekawy do tej ekipy, czyli Clayface. Jeden z klasycznych przeciwników Batmana, który czasem był właśnie taki mega turbozły, czasem tak nie do końca w tym komiksie jest tutaj przedstawiony jako, jako złoczyńca, który stara się e, trochę naprawić e, grzechy, które popełnił. No i generalnie ta ekipa mierzy się z tą kolejną tajną organizacją, nie ma tutaj kompletnie nic oryginalnego jeśli chodzi o ten główny wątek, więc spodziewałem się, że chociaż relacje między członkami jej ekipy będą fajne. No tutaj też się troszeczkę zawiodłem, no niestety dla mnie przynajmniej w tym, w tym pierwszym tomie Detective Comics nie ma absolutnie nic oryginalnego ani, ani niczego co by mnie tak przykuło. Do, do lektury na tyle, że wiesz, pochłonąłem cały tom po prostu w 10, tam w 15 minut, czy, czy, czy coś, bo tak szybko przewracałem kartki z ekscytacji, no nic takiego nie było. Ja, ten tom ma 7, 7 zeszytów jest w tym tomie, czyli całkiem sporo. No ja to sobie chyba na trzy razy rozbiłem, bo tak mnie ten komiks męczył. No jest tutaj oczywiście jakaś tajemnica, są zwroty akcji, są pojedynki, bitwy nietoperzy z innymi nietoperzami, wewnętrzne starcia, no wszystko to co jest w typowym komiksie superbohaterskim, drużynowym jest e, smutno, gorzko, zaskakująca końcówka, o której tutaj może nie będę mówił, bo byłby to dość duży spoiler, no ale jako całość no nie porwało, kompletnie mnie to nie porwało, to nie jest nic oryginalnego, na pewno jest to lepsze Detective Comics od dowolnego tomu Detective Comics z New 52, ale to wciąż nie jest wielkie osiągnięcie. To jest po prostu komiks no szalenie nieoryginalny i to jest dla mnie smutne, bo spodziewałem się naprawdę dużo po, po tym tomie. Czyli dostałeś kolejnego tego samego Batmana. Tak, tylko że tym razem ma ekipę większą tam wokół siebie i... No, no, dla mnie jest problematyczne to, że tak jak bardzo lubiłem, ba, dalej bardzo lubię, postać Batwoman. E, w, w, ra, w Ranie Grega Rocky była rewelacyjna, na początku New 52 e, też bardzo dobrze pisali tą historię, później jej solowa seria się bardzo zepsuła, ale wciąż fajnie wyglądała przynajmniej, bo tam rysowników dobierali bardzo fajnych. No tutaj... Jakby nie robili problemów w DC, to dalej seria mogłaby być jedną z lepszych, która się wtedy ukazywała. Dokładnie tak, no ale tutaj niestety no, ta, ta postać jest jedną z wielu, tam jakoś nie porywasz szczególnie mocno, chociaż większość fabuły kręci się wokół niej i dlaczego to byście sobie musieli sami sprawdzić. Red Robin, czyli Team Drake który był robinem, później nastało New 52 i nie był robinem i biegł z dziwnymi skrzydełkami. Zresztą to jest fa fajna scena. Jeden z niewielu plusów tego sztomu jest taka scena, gdzie, gdzie jest wyszydzany Team mhm. Drake z New 52. To było, to było akurat spoko. E, postać, którą też bardzo lubiłem, mm, głównie czas, jego przygody z czasów Semika, jego solowa seria Red Robin, e, z czasów Z Czasów, z, czas, o, z czasów tuż przed 52. Fajnie mi się czytało jego przygody wtedy. Później nastąpiło parę lat, gdzie no, Tytani z New 52 to było coś, po co nie, nie szczególnie mocno chciałem sięgać, więc tam nie wiem dokładnie co się tam działo z nim ciekawego albo i nieciekawego. no Tutaj mamy Tima Drake'a, który jest po prostu takim chodzącym komputerem i na, na wszystko ma rozwiązanie on, on w tych wcześniejszych komiksach on był bardzo inteligentny, zresztą on został Robinem nie ze względu na jakąś tam rodzinną tragedię, tak jak poprzednie, poprzednie wersje tej postaci, tylko po prostu ze względu na to, że był niezwykle inteligentny i odkrył kim jest Batman, prawda? Tak było z Timem Drake'em. no tutaj jest do przesady po prostu poprowadzona, poprowadzony rozwój jego postaci on, on tutaj jest taką deus ex Machiną w pewnym momencie po prostu ma rozwiązanie na wszystko, wszędzie jest przygotowany i generalnie też mi się to bardzo nie podobało, bo to było takie wyjście dla scenarzysty, że jak nie wiem, czego wybrać, wybrnąć, Red Robin i, i, i mamy rozwiązanie. To, no, Clayface był momentami fajny, spoiler była, była momentami spoko, ale było jej strasznie mało, orfan e, jako taki... Jako taka. Za... Masz jak być super bohaterem i mieć ksywę sierota. Chodź tu sieroto. No dobrze, że tego nie przetłumaczono na język Wysielicie polski. Przyjrzyjcie sygnał do wzywania sierot. I tutaj chwała, że nie przetłumaczono tego na język Wszystko polski. Wszystko powinno się tłumaczyć. No był, byłoby to momentami naprawdę zabawne. zabawne. W każdym razie, no ona tutaj też jest, orfan jest tylko po to, żeby chodzić, mieć groźną minę i kopać ludzi po ryjach, bo jest po prostu tak mega groźna. Jest tu strasznie dużo przerysowania, nie ma takiej fabuły, która by to wciągała, która by wciągała czytelnika, mnie jako czytelnika. Rysunkowo jest, jest, jest po prostu przyzwoicie, nie ma jakiegoś, nie ma jakiejś tragedii, ale też nie ma takich momentów, w których bym się mega zachwycił rysunkami po prostu kolejny przyzwoity komiks super bohaterski. na pewno lepszy niż to co ta seria o tym samym tytule prezentowała w czasach New 52 przynajmniej jeśli chodzi o e, scenariusz, ale no wciąż jest takie e, czytało się lepsze rzeczy z DC od kupcie baras. Tak. Z, z, jeśli chodzi o DC odrodzenie to jak dotąd miałem do czynienia z czterema z ośmiu dotychczas wydanych tomów no to dalej najbardziej mi się podobał Superman i, i jeśli, o, jeśli o to chodzi to, to z tych czterech tytułów, które czytałem, czyli Detective Comics Action Comics, Green Arrow i Superman no to polecam zdecydowanie najbardziej Supermana no i w sumie, w sumie tyle no i Batmana czytałeś, Kinga I się odbierz ale to tylko ten jeden zeszycik który był w tym magazynie, który obecnie wciąż jest w kioskach no i było to takie, takie, takie se Aha, czyli ta, ten pierwszy zeszyt Justice League, który też tam był też już żenujący, no, ale niczego się innego nie spodziewałem po tym, po tym autorze. Natomiast tak już w kwestiach technikalia, no to te, tak jak inne tomy z DC Odrodzenie, czyli cena okładkowa 39,99, miękka okładka, skrzydełka wycięte. To co się dało wyciąć to zostało wycięte, tam na końcu jest tylko taka krótka galeria okładek. Nie, i nic więcej w tym tomie z dodatków nie znajdziecie, ale no przynajmniej można ten tom kupić za 20 parę złotych w, w odpowiednich miejscach. Więc wydatek jest niewielki, ale ale czy warto? No nie jestem do końca przekonany. i ja, ja, nie. Ja, ja raczej razu tak. I co? I to by było na dzisiaj już wszystko z tego co tutaj widzę po naszej magicznej rozpisce, więc... Dzięki, cześć. Więc dziękujemy jak zwykle tym, którzy wytrzymali do, do samego końca. Jeśli macie jakieś e, opinie, oceny, uwagi co do tego, co my tutaj wyprawialiśmy, to w komentarzach dajcie nam znać. Mhm. Słyszymy się za dwa tygodnie i podejrzewam, że będziemy mówić o kolejnym filmie. Tak, I to I być... właśnie te pierdoły, o których wspominałem. Tak, tak i przypuszczam, że już nie będzie tak wesoło, ale zobaczymy. Może, może ktoś nas zaskoczy. A tymczasem dziękujemy za uwagę i do, do usłyszenia. usłyszenia. Cześć.